A tedy wiele się ich zgorszy, a jedni drugich wydadzą, a jedni drugich nienawidzić będą. I wiele fałszywych proroków powstanie i zjadą wielu. A iż się rozmnoży nieprawość, koziębnie miłość wielu. Ale kto wytrwa, aż do końca ten zbawion będzie. I będzie kazana ta Ewangelia Królestwa po wszystkim świecie na świadectwo wszystkim narodom, a tedyć przyjdzie koniec. Przetoż, kiedy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia opowiedzianą przez Daniela proroka stojącego na miejscu świętym, kto czyta, niechaj uważa. Wtedy... Wtedy ci, co będą w ziemi ludzkiej, niech uciekają na góry, a kto na dachu, niechaj nie wstępuje, aby co wziął z domu swego, a kto na roli, niech się nazad nie wraca, aby wziął szaty swe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 Oto tu jest Chrystus, albo tam nie wierzcie. Albo powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znamiona wielkiej cuda, tak iżby by można i wybrane. O wam przepowiedział. Jeśli by wam tedy rzekli, oto na puszczy jest, nie wychodźcie, oto w komorach nie wierzcie. Albo jem jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca i ukazuje się aż na zachód, tak będzie i przyjście syna człowieczego, bo gdziekolwiek będzie ścierw, tam się zgromadzą i orły. A zaraz po utrapieniu onej dni słońce się zaćmi, a księżyc nie da jasności swojej i gwiazdy będą padać z nieba i moc niebieskie poruszą się. Wtedy ci się ukaże znamię syna człowieczego na niebie, a wtedy będą narzekać wszystkie pokolenia ziemi,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 a część Jego położy z obudnikami, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.